Dziś, w 42. odsłonie cyklu audycji Historia Żywa poświęconego relacjom Polski i Rosji w latach 1985-1990, epoce piery, strojki i własności Michała Gorbaczowa, który objął stery władzy w komunistycznej partii Związku Radzieckiego oraz o wpływie tego czasu na historię Polski, kontrolowanym rozpadzie, czyli demontażu, a może montażu, no właśnie, czy nowej rzeczywistości. Masowa kuracja odwykowa od lęku oraz zbiorowa podróż do świata informacji. Tak znany Stary Ryszard Kapuściński nazwał reformy, jakimi zostało poddane społeczeństwo Związku Sowieckiego po dojściu do władzy Michaiła Gorbaczowa, który 11 marca 1985 roku został pierwszym sekretarzem komunistycznej partii. W przekazie kremlowskiej propagandy nadchodzące zmiany zawarte były w dwóch słowach strojka, czyli przebudowa i głasność, czyli jawność zezwalająca na wolność słowa. To był czas trwającego od przełomu lat 70. i 80. ubiegłego wieku załamania się gospodarki sowieckiej w wyniku wojny w Afganistanie, wyścigu zbrojeń, pogorszenia relacji z Zachodem, odczuwane także w gospodarkach krajów obozu sowieckiego. Epoka Gorbaczowa trwająca do wyboru go na prezydenta 15 marca 1990 roku, kiedy zaczął tracić wpływy w aparacie władzy, ujawniła społeczną niechęć do ustroju komunistycznego i dążenia republik do samostanowienia, a w krajach satelickich doprowadziła do jesieni ludów w 1989 roku. Czy celem reform Gorbaczowa była radykalna zmiana systemu i przekształcenie Związku Sowieckiego w państwo demokratyczne? Czy komunizm można było zreformować? Jakie miałoby być miejsce, jaka rola państw obozu sowieckiego, a konkretnie Polski w tym scenariuszu? Zmiany w Polsce rozpoczęły się rok przed jesienią ludów. Były strajki, rozmowy opozycji z rządem w Magdalence, Okrągły Stół w lutym 1989 roku, wybory do Sejmu i Senatu w czerwcu prezydentura generała Wojciecha Jaruzelskiego. Dlaczego? Czym były te wydarzenia i jak wpłynęły na naszą przyszłość? Historia Żywa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 W poprzednim spotkaniu cytowałam kilkakrotnie słowa Czesława Miłosza o podnoszeniu ludzi w insurekcji bezkrwawej. I zbliżamy się do finału, Panie profesorze, potwierdzającego te słowa, finału, w którym polska dziesięciomilionowa Solidarność odegrała znaczącą rolę. Polska niewątpliwie taką rolę odegrała całą swoją historią oporu przeciwko komunistycznej ideologii i imperialnej strukturze narzucanej przez Moskwę krajom Europy Środkowo-Wschodniej. Nie tylko w latach 78-89, ale tą wcześniejszą historią od roku 1920 począwszy. Poprzez całą postawę znacznej części elit, które trzymały się idei niepodległości, które nie pogodziły się z jej utratą i wracały do tej idei, szukając dla niej poparcia społecznego i znajdując je w końcu w tym największym ruchu masowym, o którym mówiliśmy w poprzedniej audycji ruchu mas, że użyję określenia, które często jest wyszedzane, a które tutaj wyszydzone po prostu być nie może. Mas powstających z kolan. Tak, to było wielkie powstanie z kolan, to co zrobiło społeczeństwo polskie Solidarność w latach 79-81, a potem była próba złamania tych kolan przez komunistów i pytanie, które trzeba sobie zadać i na które nie jest łatwo udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Kto wyszedł zwycięsko z tej próby? Ale proszę spróbować odpowiedzieć na to pytanie, jaka byłaby pańska odpowiedź, panie profesorze? Z jednej strony, tak jak pani redaktor powiedziała, korzystając z pięknego cytatu z roku myśliwego Czesława Miłosza, z jego wypowiedzi z 1987 roku komentującej trzecią de facto pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski właśnie w 1987 roku. Pamiętamy stamtąd, powinniśmy pamiętać co najmniej te słowa wypowiedziane na Westerplatte z wezwaniem do młodego pokolenia, by nie rezygnowało ze stawiania sobie wymagań, by znalazło swoje Westerplatte sprawę, w której warto się poświęcić. To właśnie odwołanie do godności, do tego, żeby nie dać się schylić do ziemi temu, że no jak się zdawało przemoc wygrała w grudniu 81 roku, że Solidarność wciąż była zdelegalizowana, że generał Jaruzelski wciąż rządził niepodzielnie w Polsce już sześć lat po stanie wojennym. Te słowa najwidoczniej były potrzebne bardzo, skoro zostały wypowiedziane i niewątpliwie one pomogły podźwignąć się raz jeszcze. W 1987 roku przecież wybuchną nowe strajki w Nowej Hucie-Hucie imienia Lenina w Krakowie, na Wybrzeżu, które będą ważnym sygnałem ostrzegawczym dla ekipy Jaruzelskiego, że trzeba będzie przyspieszyć proces kontrolowanej zmiany politycznej w Polsce. Proces, który dzięki właśnie temu przyspieszeniu, jak się okazało ostatecznie, mógł wypaść z rąk tych, którzy chcieli go kontrolować. Czyli z rąk władzy w Warszawie i w Moskwie. Otóż te słowa, które wypowiedział Jan Paweł II na Westerplatte, znajdują swój kontrapunkt w słowach, które zapisał wtedy w eseju, po latach później często cytowanym, młody wtedy przedstawiciel środowiska gdańskich liberałów, Donald Tusk w eseju miesięczniku Znak wydrukowanym właśnie w listopadzie 87 roku. Słowa, które zaczynają się od najczęściej cytowanego bez kontekstu zdania Polskość to nienormalność. Otóż cała wymowa tego tekstu nie da się sprowadzić wyłącznie do tego zdania, ale jest bardzo dobitnym głosem poczucia, powiedziałbym, przegranej zniechęcenia, bo ten tekst wyraża jakby stanowisko oczywiście tylko autora, ale w jakiejś części zapewne szerszego środowiska wielu młodych, którzy nie chcieli znaleźć swojego Westerplatte, którzy uważali, że już dość, już jesteśmy zmęczeni tymi walkami ciągłymi, w których te romantyczne, wyszydzane w owym eseju zresztą zrywy niepodległościowe przynoszą tylko zniszczenia, klęski Psucie, jeśli można tak powiedzieć, cywilizacyjnego poziomu naszego życia, który został postawiony w owym tekście na piedestale, zgodnie z oczekiwaniami na pewno milionów Polaków wtedy zmęczonych szarzyzną, nędzą życia w Polsce Jaruzelskiego. To właśnie ten kontrapunkt, który tutaj tworzę z tych dwóch tekstów z 1981 roku, tekstu homilii Jana Pawła II i wtedy oczywiście nie mającego takiego znaczenia, ale dziś na pewno uważnie odczytywanego debiutu polityczno-ideowego Donalda Tuska w miesięczniku znak. To pokazuje właśnie trudność jednoznacznej odpowiedzi na postawione pytanie, czy rzeczywiście Polska wygrywała, Polska, papież, Solidarność wygrywała tę walkę w 1987 roku? Czy wygrywał Jaruzelski, a może to co Jaruzelski jego mocodawcy z Moskwy? A może to co działo się w następnych miesiącach było jakąś wypadkową tych dwóch sił? Ta wizja, którą tutaj próbuję tworzyć, wizja nie tak jednoznaczna jak chcielibyśmy może w naszym pięknym śnie o niepodległej. Ta wizja musi być wpisana w szerszy jeszcze kontekst zmian zewnętrznych w stosunku do Polski, którym ulegał cały blok sowiecki, bo zmiany w Polsce były w jakimś sensie uwarunkowane również tymi zmianami zewnętrznymi. I to powiedziawszy, chcę podkreślić jeszcze raz bardzo jasno swoje stanowisko, wspierane zresztą przez wielu historyków, badaczy tego momentu dziejowego, a więc rozmontowania systemu sowieckiego. Nie byłoby potrzeby rozmontowywania systemu sowieckiego. Nie byłoby potrzeby, jak niektórzy uważają, montażu. Użyła pani redaktor tego słowa, tytułu powieści rosyjskiego emigranta Wołkowa we Francji, który to tytuł sugeruje bardzo wyraźnie, jak i cała powieść, że cały ten demontaż jest w istocie tylko udawaną przeróbką systemu kontroli imperialnej, nadal de facto sprawowanej w nowych warunkach i w nowych formach z Moskwy przez twórców starego systemu. Otóż jeśli nawet byśmy przyjęli takie założenie, że to wszystko jest tylko montaż, to nie byłoby potrzeby tego montażu, nie byłoby potrzeby udawania, że oto rozmontowuje się i innymi środkami próbuje się utrzymać cały ten system, gdyby nie kryzys, który niewątpliwie został spowodowany najsilniej tym wyzwaniem ideowym, które rzuciła Solidarność i papież. No bo oto władza, ideologicznie sprawowana w imieniu robotników została odrzucona tak masowo jak tylko można to sobie wyobrazić przez robotników przez Solidarność właśnie i ten kryzys ideologii której ostatecznie śmiertelny cios w krajach Europy Wschodniej w każdym razie wtedy. Bo ta ideologia, jak wiadomo, odradza się, trwa w ośrodkach akademickich na Zachodzie, odradza się także w Polsce dzisiaj, ale w 80 latach, w końcu lat 80 była całkowicie martwa. Nikt już w tę ideologię nie wierzył w Polsce i bardzo wielu straciło wiarę w tę ideologię marksistowską jako podstawę władzy. KPZR, Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego nad Związkiem Sowieckim i nad innymi krajami satelickimi, stracili tę wiarę także sami członkowie partii w Związku Sowieckim i w wielu innych krajach. To właśnie był efekt erozji, który został zapoczątkowany przez Solidarność, przez to wielkie, epokowe wydarzenie roku 80. Nie można tego przekreślić. Kilka temu wspomniał pan profesor o zmianach poza blokiem komunistycznym, które to zmiany wpłynęły na bieg historii w Europie Środkowo-Wschodniej. Które z tych wydarzeń uznałby pan za najważniejsze, takie najbardziej dotykające blok sowiecki? Czy na pierwszy plan wysuwają się przede wszystkim działania rządu Ronalda Reagana w Stanach Zjednoczonych? Oczywiście warto przejść do uwarunkowań bardziej prozaicznych kryzysu systemu sowieckiego w drugiej połowie lat 80. To jest czas rządów już drugiej kadencji Ronalda Reagana, a więc konsekwentna polityka administracji amerykańskiej, która podjęła rzucaną przez Moskwę rękawicę i podkręcając tempo wyścigu zbrojeń, pokazała Moskwie, że ta nie wygra starymi metodami walki z Zachodem, bo jej nie stać na to finansowo ale także Ronald Reagan użył dodatkowych narzędzi, żeby osłabić Związek Sowiecki. Przypomnijmy jego układ z Arabią Saudyjską, jako głównym obok Związku Sowieckiego eksporterem ropy naftowej na świecie wtedy. Układ, który doprowadził do zwiększenia wydobycia w Arabii Saudyjskiej i obniżenia ceny ropy naftowej. A to było śmiertelne uderzenie w gospodarkę sowiecką, która była monokulturą, można tak powiedzieć, gospodarczą opierającą swój los w całości na sprzedaży ropy naftowej za granicę. Ropy naftowej i gazu. No, ceny gazu nie były może aż tak zmienne, ale ropa naftowa, której cena za baryłkę spadła mniej więcej trzykrotnie w połowie lat 80., między innymi wskutek oddziaływania świadomej polityki Reagan'a, rzuciła imperium na kolana. Gospodarczo. Związek Sowiecki znalazł się w stanie powiedziałbym agonii gospodarczej. Na zewnątrz tego nie było może aż tak widać, stąd Niektórzy obrońcy imperium do dzisiaj mówią, no dlaczego Gorbaczow zaczął te reformy, czy on był jakimś agentem zachodnich sił, który po prostu perfidnie rozwiązał kwitnące mocarstwo. Nie, tak nie było. Związek Sowiecki naprawdę był w stanie głębokiego kryzysu gospodarczego i perspektywy wyjścia z niego były, wyjścia własnymi siłami, mizerne. I to właśnie spowodowało działania wyprzedzające, jakie postanowiło podjąć nowe kierownictwo sowieckie od 85 roku. Stał na jego czele Michał Gorbaczow i podejmując wtedy od razu od 85 roku rozmowy z wysłannikami Zachodu. Najpierw w Wiedniu rozmowy o ograniczeniu zbrojeń w Europie są wstępem do tego, a potem rozmowy w Genewie z Georgem Schulzem, gdzie Gromyko jako Ministerstwa Zagranicznych ZSRR zaczyna ten dialog, powiedziałbym, geopolityczny o znaczeniu globalnym w 1985 roku, no a potem już bezpośrednie spotkania Gorbaczowa z Reaganem. To są chwile, w których zaczyna się ujawniać pomysł kierownictwa sowieckiego na wyjście z tego kryzysu, pomysł, który bezpośrednio dotyczy Polski i całego bloku sowieckiego. Bo Gorbaczow już w 1985 roku mówi swoim amerykańskim partnerom, że w stosunkach między nami, czyli między Związkiem Sowieckim a Ameryką, nieproporcjonalnie dużą rolę odgrywają kraje Europy Środkowo-Wschodniej, takie właśnie jak Polska ją miał w szczególności na myśli, że tu jest źródło niepotrzebnych kryzysów w stosunkach globalnych, sowiecko-amerykańskich. A tymczasem kraje te, stwierdził wtedy Gorbaczow, nie odgrywają wcale takiej dużej roli gospodarczej dla nas. Sugestia, jaka z tych słów wynikała, była taka, że możemy zacząć rozmawiać o pewnego rodzaju handlu wpływami w tych krajach. To była wyraźnie już przedstawiona sugestia, że możemy mówić o poluzowaniu smyczy, na której reżimy w Warszawie, Budapeszcie, w Pradze, czy nawet Sofii są trzymane przez Moskwę. I to jest oczywiście sugestia, która szybko dociera także do lokalnych satrapii w Europie Środkowo-Wschodniej, bo pojawia się oto perspektywa, że Moskwa może dogadać się z Waszyngtonem, czy szerzej z Zachodem. Ponad głowami towarzyszy sekretarzy generalnych, czy pierwszych sekretarzy w krajach satelickich. I to właśnie przyspiesza niejako reformy odgórne, w których wzorcem, wzorcem reformy kontrolowanej i uzgadnianej z Moskwą miały być reformy wprowadzane w Polsce przez Jaruzelskiego. O schyłku komunizmu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i roli Polski w tym czasie mówi gość programu Pierwszego Polskiego Radia, profesor Andrzej Nowak. Historia Żywa Mówimy dziś o schyłku komunizmu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w końcu lat 80. ubiegłego wieku i sytuacji w Polsce w tym czasie. Podkreśla pan profesor znaczenie rozmów Michała Gorbaczowa, przywódcy Związku Sowieckiego z Zachodem ponad głowami państw satelickich. I zwraca pan uwagę na reakcję państw satelickich co do idei poluzowania wobec nich smyczy. Kiedy pan profesor to mówi, przypomina mi się historia Królestwa Polskiego. Oczywiście kontekst geopolityczny jest nieco inny, ale to, iż po 1815 roku Królestwo Kongresowe miało być swego rodzaju polem doświadczalnym dla reform, dla carskiej Rosji. Czy tutaj można też szukać tej analogii, bo to od nas się zaczęło? Tak, to doskonałe skojarzenie. Bardzo jestem wdzięczny pani redaktor za przypomnienie tego głębszego kontekstu historycznego. Car Aleksander I, panujący w latach 1801-1825, walczący z Napoleonem, twórca maleńkiego królestwa kongresowego, nazywanego także królestwem polskim, a kongresowym od Kongresu Wiedeńskiego, gdzie zostało ono utworzone. Traktował ten przyczółek swojej władzy w Europie Środkowej, bo wszystko te tereny, na które składała się powierzchnia Królestwa Polskiego, to były tereny wcześniej zaboru pruskiego i austriackiego. Ten strategiczny, można tak powiedzieć, przyczółek rosyjskiej obecności w Europie Środkowej, w bezpośredniej już bliskości Berlina nawet, bo przypomnijmy Kalisz przecież był częścią Królestwa Polskiego, Miał także znaczenie wewnętrzne dla Aleksandra, to znaczy miał być takim polem testowania reform politycznych, które Aleksander, pierwotnie nastawiony liberalnie, można tak powiedzieć, w stosunku do własnego imperium, rozważał jako możliwość dla całego imperium. Stąd właśnie nadanie Królestwu Polskiemu Konstytucji, przywrócenie parlamentu w Warszawie, instytucji, o których w Rosji rzecz jasna nikt nie słyszał. Natomiast car chciał sprawdzić, czy da się pogodzić pewnego rodzaju instytucje przedstawicielskie, konstytucyjne ograniczenia absolutnej władzy cara z instytucji Instytucją To w Polsce miało być w tym Małym Królestwie Polskim wypróbowane, by w razie powodzenia zostać być może w jakiejś formie także wprowadzone w Rosję. Wiadomo, nic z tego nie wyszło. Aleksander sam zmienił zdanie, wycofał się z tych reform już w roku 1820, ale w pewnym sensie podobna relacja łączyła Gorbaczowa i Jaruzelskiego między 85 a 89 rokiem, bowiem o ile Gorbaczow miał jasny cel, uratować Związek Sowiecki od katastrofy gospodarczej, podejmując grę z Zachodem, ze Stanami Zjednoczonymi przede wszystkim, która pozwoli poprawić nieco sytuację gospodarczą Związku Sowieckiego, zmniejszyć jego obciążenie imperium zewnętrznym, i wprowadzić dyskretnie inne sposoby uzależnienia krajów dotychczasowego imperium zewnętrznego, czyli krajów tzw. bloku socjalistycznego w Europie od Moskwy. Do tego potrzebna mu była dobra współpraca, no, naturalnie nierównoprawna, nierównorzędna, ktoś może powiedzieć inaczej, sprawne wykonywanie rozkazów przez namiestnika w kraju satelickim, zwłaszcza w największym kraju satelickim w tym regionie, czyli w Polsce. I o ile nie znalazł takiego zrozumienia i takiej współpracy Gorbaczow w NRD, u Eriha Honekera, ani tym bardziej w Rumunii od dłuższego czasu zresztą stającej okoniem dominacji sowieckiej, gdzie Czałszewsku wprowadził swoją własną satrapię, niczym nieograniczoną, o tyle właśnie w Polsce i do pewnego stopnia na Węgrzech w reżimie Janosza Kadara znalazł Gorbaczow, powiedziałbym, wzorcowych wykonawców tego planu zmiany, transformacji władzy Moskwy nad tym obszarem, uzgadnianej jednocześnie z Zachodem, ze Stanami Zjednoczonymi w szczególności. Na czym to polegało? No, po prostu na wdrożeniu reform w Polsce, które miałyby poprawić efektywność gospodarczą Polski i zmniejszyć stale ponawiane, zwłaszcza od czasu stanu wojennego, prośby Jaruzelskiego o wsparcie gospodarcze dla źle funkcjonującego reżimu w Polsce. Niech Polska sama się finansuje, niech znów zaciąga pożyczki, tak jak w czasach Gierka na Zachodzie, żeby to nie obciążało gospodarki sowieckiej, a tylko obciążało gospodarkę polską. Niech Polska także pod rządami Jaruzelskiego podejmie rozmowy z tak zwaną konstruktywną opozycją, wybierze sobie ludzi, z którymi będzie mogła zacząć dzielić się mniej znaczącymi częściami władzy po to, by ułatwić tę wielką grę geopolityczną Jaruzelskiemu i jednocześnie wmontowywać w cały ten system bezpieczniki kontroli sowieckiej, już nie komunistycznej tylko, ale geopolitycznej na tym obszarze. Pod tym względem wielkie znaczenie miała tak zwana doktryna Falina. Walenty Falin, spraw zagranicznych Związku Sowieckiego, Późniejszy ambasador w RFN dał swoje nazwisko, można tak powiedzieć, pomysłowi idei, koncepcji, żeby zamiast czołgów sowieckich, które kosztują, utrzymanie których kosztuje w krajach bloku sowieckiego rolę czynnika pozostawiającego kontrolę nad krajami satelickimi Moskwie, Miały przejąć rury gazowe, przede wszystkim przedsiębiorstwa zajmujące się handlem ropą, przedsiębiorstwa mieszane, sowiecko-polskie. Głównie jednakże chodziło o uzależnienie, trwałe uzależnienie od gazu i ropy całego regionu, tak aby nośniki energii stały się nowym sposobem utrzymania krajów Europy Środkowo-Wschodniej w zależności od źródła tych nośników energii, czyli od Rosji, od Związku Sowieckiego. I W istocie do tego można by sprowadzić grę polityczną Moskwy wobec Polski w tych latach, natomiast sytuacja w Polsce była nieco bardziej skomplikowana, ponieważ opozycja była podzielona pod względem stosunku do tej gry, której rozwój przewidywano, której rozwój analizowano w środowiskach opozycyjnych i tutaj ten podział w opozycji można przedstawić w dwóch mniej więcej wyrazistych blokach. Ale czy te dwa bloki narodziły się dopiero wtedy, w końcu lat 80., czy aby nie wcześniej, w czasach Solidarności, panie profesorze? Tak, to jeden datować można od już 81 roku, od słynnego listu przyjętego przez Zjazd Solidarności w Oliwie do ludzi pracy Europy Wschodniej. Ten list był manifestacją antysowiecką po prostu i tak został odczytany z wściekłością przez Breżniewa, przez Towarzyszy z Politbiura Sowieckiego jako wyraz dążenia Polaków do odegrania roli no znów buntowników, którzy chcą całe imperium rozwalić od środka, apelując do innych narodów o, o udział w tym buncie. Ten list był w istocie reakcją na wyrazy poparcia dla Solidarności, które potajemnymi drogami dotarły do Polski w 1981 roku i zostały także takie wyrazy poparcia od robotników rosyjskich opublikowane, przekazane przez Mikołaja Iwanowa, dzisiejszego profesora historii Uniwersytetu Wrocławskiego wtedy obywatela Związku Sowieckiego z Białorusi, wspierającego ten ruch opozycyjny właśnie. Mikołaj Iwanow dostarczył do Wrocławia ten tekst z wyrazami poparcia dla Polskiego Ruchu Solidarności, a Kornel Morawiecki, który był wtedy delegatem na zjazd Solidarności w Oliwie, opublikował ten sygnał. Powiedziałbym, że warto, żeby Polska dawała przykład innym narodom, także narodom w Związku Sowieckim w Biuletynie Dolnośląskim Gazecie Solidarnościowej i to spowodowało przyjęcie przez zjazd niejednoznacznie w istocie popartego przesłania do ludzi pracy. Natychmiast w kontrze pojawiła się odezwa, list podpisany uroczyście w redakcji warszawskiej więzi przez 35 intelektualistów warszawskich. Tam między innymi był Stanisław Stomma. Kluczową rolę odgrywał Jerzy Turowicz, ale także Andrzej Szczypiorski, Andrzej Drawicz czy Dariusz Fikus, ten list 35 był jakby deklaracją gotowości części środowisk opozycyjnych, intelektualnych w Polsce do dialogu z Moskwą. To było jakby odcięcie się od przesłania zjazdu Solidarności do ludzi pracy, w oczywisty sposób grożącego podstawą władzy systemu sowieckiego i przedstawienie tej grupy właśnie 35 intelektualistów, jako zwolenników konstruktywnego, bezpiecznego dialogu, bezpiecznego dla Moskwy dialogu ze środowiskami opozycyjnymi w Polsce. Z zachowaniem obecności Polski w sojuszach ze Związkiem Sowieckim, nienaruszania interesów geopolitycznych Związku Sowieckiego, tylko żeby poluzować troszkę smycz w Polsce. Taki realizm, którego głównym rzecznikiem w polskiej myśli politycznej tego czasu był Stanisław Stoma, zwłaszcza. Przypomnę, że środowisko Koru. Jacek Kuroń wtedy to stanowisko akurat odrzucał. Nie było to stanowisko jakieś większościowe. Ale wyraźnie pokazywało ono jakby dwa skrzydła stosunku do wielkiego brata w Moskwie, w polskiej opozycji. Jedni mówili, no trzeba się jednak z wielkim bratem ułożyć, dogadać Inni natomiast, ci którzy utworzą później solidarność walczącą wokół Kornela Morawieckiego będą mówili nie trzeba to imperium rozbić do końca. Inaczej nigdy nie będziemy bezpieczni. Nie ma co rozmawiać z sekretarzami z Moskwy. W istocie to ta druga opcja nakierowana na jakieś rozmowy opozycji z Moskwą. Opcja, którą ogłosił publicznie już po stanie wojennym Stefan Bratkowski. Wybitny przedstawiciel środowiska dziennikarskiego, szef zdelegalizowanego w stanie wojennym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, ogłosił w 1982 roku w paryskiej kulturze list, taki w pewnym sensie apel do władz moskiewskich, żeby zaczęły negocjacje z opozycją w Polsce o zmianie systemu władzy w Polsce, tak żeby opozycja taka właśnie jak Bratkowski, ugodowa wobec Moskwy, mogła wziąć część ciężaru odpowiedzialności za rządy w Polsce. Krótko mówiąc ideał finlandyzacji Polski, czyli zewnętrzna pełna zależność od Moskwy, ale wewnątrz pełna autonomia zaczął być tutaj przedstawiany jako próg możliwości. Ta właśnie gra niepokoiła bardzo generała Jaruzelskiego, bo pokazywała, że może on być zaskoczony czy wymanewrowany przez obejście, jakiego dokonają przedstawiciele owej ogłaszającej gotowość do rozmów z Moskwą części opozycji i że być może Gorbaczow, czy ktoś inny w Moskwie zechce w pewnym momencie już nie z nim rozmawiać, nie jego traktować jako wzorowego wykonawcę poleceń, ale właśnie z kimś z opozycji. Ten sygnał zresztą został wzmocniony w roku 88, kiedy Bronisław Geremek Przekazał taki list do Michała Gorbaczowa we własnym imieniu, ale pośrednio przecież wiadomo było, że ten ważny działacz polskiej opozycji lat 80. reprezentuje nie tylko siebie. Ponowił jakby te propozycje kontaktów z władzami w Moskwie, by obejść włodarzy PZPR w Polsce. I to powoduje, że tym bardziej Jaruzelski stara się. Przyspieszyć reformy wzięte w pewnym sensie w kleszcze przez te wydarzenia dziejące się w Moskwie i dynamikę sytuacji w Polsce naturalnie pobudzanej przez narastający bardzo szybko kryzys gospodarczy i poczucie powiedziałbym beznadziejności PRL-u. Wszyscy oczekiwali na zmianę. Wszyscy oczekiwali na zmianę, jak powiedział pan profesor, ale no właśnie, czy na taką zmianę, czy w ogóle, pytanie może filozoficzne, komunizm można było zreformować? Jest taka wypowiedź, komentarz Jana Pawła II po spotkaniu z Gorbaczowem, którego przyjął na audiencji i kiedy zobaczył bezpośrednio, poznał tego nowego przywódcę Związku Sowieckiego, powiedział, to jest chyba dobry człowiek, on ma dobre intencje, ale jest z góry przegrany, bo komunizmu nie da się zreformować. To właśnie była odpowiedź udzielona przez Jana Pawła II na pani pytanie. Myślę, że Gorbaczow istotnie wierzył w tę ideologię komunistyczną, chciał ją ratować, nie był rzecz jasna żadnym agentem sił zachodu, który jak jakiś Konrad Walenrod chciał rozbić od środka, Zakon Krzyżacki, tak Gorbaczow chciał rozbić od środka Związek Sowiecki. Tego rodzaju czarne legendy Gorbaczowa, czarna oczywiście z punktu widzenia obrońców Imperium Sowieckiego, obrońców dziedzictwa Stalina. Dziś chyba dominują w państwie Putina, ale sądzę, że Gorbaczow reprezentował szczerze ideę reformowania komunizmu z przekonaniem, że za cenę pewnych ustępstw, pewnej gry w stosunku do państw zachodnich uda się przeczekać ten kryzys, jednocześnie zmobilizować jakąś część zwłaszcza inteligencji w Rosji czy w całym Związku Sowieckiego wokół idei reform, własności, którą wymieniła także pani redaktor na wstępie audycji, czyli jawności. Jawności, która miała pierwotnie ujawnić tylko nieprawidłowości w działaniu bieżącej maszynerii władzy. No po to, żeby je wyeliminować, a nie zmieniać całej ideologii, tylko, tylko pozwolić no, lepiej, sprawniej funkcjonować temu systemowi. Jednakże głasność i demokratyzacja miały swoją dynamikę, nad którą nie udało się do końca w wieloetnicznym w dodatku Imperium Sowieckim Gorbaczowowi zapanować w sytuacji, kiedy zaczęły buntować się peryferie, już nie tylko Polska, ale wspierane przez lokalne aparaty partii komunistycznej. Pierwsza taka rebelia wybuchła w Kazachstanie jeszcze w 1985 roku, wspierana przez tamtejszy aparat partyjny. Potem to będzie kwestia konfliktu wewnętrznego, wewnętrznego, z punktu widzenia Związku Sowieckiego między Armenią a Azerbejdżanem, gdzie Gorbaczow wyraźnie stanął po stronie Armenii, co z kolei Pogłębiało niechęć ze strony Azerbejdżanu wobec władz moskiewskich równolegle rozwijający się ruch niepodległościowy w krajach nadbałtyckich. 50. rocznica Paktu Bentrop mołotow i zdumiewająca cały świat manifestacja, w której milion ludzi połączyło trzy stolice krajów ofiar Paktu Ribbentrop-Mołotow, czyli Tallin, Rygę i Wilno milion osób na mniej więcej 7 milionów ludności, ile liczyły w ogóle te kraje, czyli jedna siódma mieszkańców tych trzech krajów stanęła w żywym łańcuchu upamiętniającym sowiecką zbrodnię i sowiecką ekspansję z 1939 roku. No i wreszcie Ukraina jako kraj niezwykle ważny strategicznie i także symbolicznie dla Rosji dla imperialnej Rosji, także ogłasza swoje aspiracje, zarówno lokalny aparat partyjny, jak też ruchy oddolne, demokratyczne, narodowe. To wszystko zaczyna prowokować w końcu ruch wewnątrz samej Rosji, a może Rosja się wyzwoli od tego brzemienia imperialnego i zadba o swoje, inaczej niż to Gorbaczow rozumiał, interesy. I na czele tego ruchu, jak wiadomo, stanie Borys Jelcyn, rzucając legitymacją partyjną KPZR i ogłaszając się wodzem ruchu rosyjskiego przeciwko Związkowi Sowieckiemu. To była dynamika wewnętrzna, którą uruchomił Gorbaczow jak uczeń czarnoksiężnika, myśląc tylko o reformie Związku Sowieckiego. Nie opanował tej dynamiki, tak jak myślę, że nie do końca udało się opanować dynamikę zmian w Polsce, choć na pewno lepiej niż Gorbaczowowi w Związku Sowieckim. Poszło to generałowi Jaruzelskiemu. Na początku spotkania zadał pan profesor pytanie, kto wyszedł zwycięsko z tej próby zmiany imperium zła, kto zyskał, kto stracił. W tej sytuacji odpowiedź jest prosta. Biało-czerwona czy więcej szarości? Odpowiedź na tak szerokie pytania nie jest nigdy prosta i będzie się pewnie zmieniała z kolejnymi latami, kiedy będziemy z nowej perspektywy widzieli to, co działo się, co prawda już dość dawno, 30 kilka lat temu, ale co ma swój ciąg dalszy i wpływa na nasze losy. W roku 89 niewątpliwie widzielibyśmy, widzieliśmy w tym kryzysie imperium moment nadziei, te emocje, które dały znać o sobie w wyborach 4 czerwca, chociaż Same wybory jak wiadomo były efektem kompromisu zaplanowanego przez władze PRL i wynegocjowanego z dobranymi do rozmów przy okrągłym stole przedstawicielami opozycji. To jednak głosowanie pokazało, że społeczeństwo odrzuca i ten kompromis i władze komunistyczne, skreślona całkowicie lista krajowa pokazała, że chcemy żyć w wolnym kraju. No ale jak wiadomo następnego dnia pojawiła się deklaracja ze strony obozu formalnie solidarnościowego, że jednak kompromis musi być zachowany, że musimy głosować jeszcze raz na listę krajową, którą nieopatrznie odrzuciliśmy, a więc już następnego dnia zmieniła się perspektywa i na tym przykładzie chcę uświadomić sobie i słuchaczom jak bardzo zmienna może być ta perspektywa postrzegania wydarzeń przeszłości, która wciąż nie wygasła, która wciąż nas dotyczy, w której albo przeżywamy chwilę triumfu, albo przeżywamy chwilę upadku nadziei, pogodzenia się z rzeczywistością, która nie budzi naszego entuzjazmu. To się zmienia w czasie. Sądzę, że zwolennicy tezy, że wygrała biało-czerwona, że wygrała niepodległość, mają swoje bardzo silne argumenty i sam niewątpliwie te argumenty podnoszę. Żyjemy przecież w wolnym, niepodległym kraju. I to jest najważniejsze z punktu widzenia pytania o to, kto wygrał tę rozgrywkę. Ale z drugiej strony, przecież wciąż siły, które stały się ważne w naszym kraju wyłącznie dzięki poparciu Moskwy, imperialnej Moskwy, zajmują dużą część naszej sceny publicznej. Wielokrotnie oczywiście przeformatowane, jak się to dzisiaj mówi, przemieniane, wciąż są obecne i wpływają. No bez porównania bardziej niż na przykład w II Rzeczpospolitej na naszą scenę polityczną, publiczną, na media. A więc nie jest tak, że odrzuciliśmy to dziedzictwo PRL, dziedzictwo komunistycznego podboju, który dokonał się w latach 39-45 na ziemiach polskich że odrzuciliśmy je bez śladu. Tak nie jest, tak zapewne nie może być. Te ślady w nas pozostają, a w tych śladach na pewno jest także zamontowane i o tym przekonywaliśmy się nawet 25 lutego 2022 roku, kiedy odkryto nagle, mówię w cudzysłowie odkryto nagle, bo przecież wiadomo było o tym wcześniej, no bardzo rozległe Materialne dowody trwania sowieckich wpływów, a raczej rosyjskich imperialnych wpływów w Warszawie, te całe dzielnice szpiegowskie, które wciąż trwały do roku 2022 w stolicy Polski. To nagle jakby stało się przedmiotem uwagi mediów, a przecież to już był 33 rok istnienia Polski po wyborach 4 czerwca 1989 roku. A więc widzimy, że kwestie, które skupia w sobie jedno wielkie pytanie, jakie postawiła pani redaktor, można również potraktować trochę szyderczym, trochę cynicznym uśmiechem, jakim kończy się Człowiek z Żelaza, Andrzeja Wajdy, grany Wtedy przez znakomitego aktora, trzeciaka, oficer SB, szydzi z tego poczucia triumfu ludzi Solidarności w momencie zwycięskiego, jak się zdawało zakończenia strajku na Wybrzeżu, że przecież i tak my tu wrócimy, my wygramy. Ja może niedokładnie cytuję te słowa, ale to poczucie, że tak łatwo się nas nie pozbędziecie, nas panów PRL, nas towarzyszy z Moskwy, którzy tutaj zainstalowali swoje wpływy. To poczucie nie powinno dawać nam spokoju. Powinniśmy pamiętać w moim przekonaniu i oddawać cześć tym, którzy zrobili wszystko, żeby Polska była niepodległą. Ale powinniśmy pamiętać, że ta niepodległość jest wciąż zagrożona przez wpływy dziedzictwo zainstalowanych tutaj imperialnych struktur, przez Moskwę zainstalowanych czy przeformowanych w okresie komunistycznym, zwłaszcza po 1945 roku. Była to audycja Historia Żywa. To była, proszę Państwa, 42. odsłona cyklu audycji Historia Żywa i opowieści profesora Andrzeja Nowaka o relacjach Polski i Rosji. A przed nami wakacje w lipcu i sierpniu, w poniedziałki o tej porze zapraszamy Państwa do udziału w naszym wakacyjnym konkursie popularno-naukowym WIST, znanym Państwa z naszej anteny. Zatem za tydzień po godzinie 21 w programie pierwszym Polskiego Radia zagadkowa godzina z opowieściami i pytaniami kosmicznymi. Zapraszam serdecznie do Jedynki. Dorota Truszczak, do usłyszenia.